28 sesję Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2013 roku. Przeczytam porządek obrad. Pierwsze otwarcie sesji podróż przyjęcie porządku obrad w czasie projektu projektów uchwał a zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji Daniasta Kowary w sprawie doprowadził do Tarek za wody i Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektu uchwał. Jako pierwszy mam uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla miasta kowady. Czy pan panie Barty może sobie coś dodać do tego? 99 tysięcy kosztów niekwalifikowanych to były koszty związane z remontem dachów? Bo...